SDE – Odczucie współdzielonej śmierci to całkiem nowe zjawisko zaliczone do grona paranormalnych. Obejmuje przeżycia ludzi, którzy czuwając przy przyłożu umierającej osoby doświadczali nienaturalnych stanów świadomości z wizjami filmu z życia czy eterycznymi mgłami włącznie. Na fenomen ten zwrócił uwagę w swojej ostatniej książce prekursor publicystyki na temat dostań z pogranicza śmierci, Raymond Moody. Dzięki oryginalności swoich pierwszych książek o doświadczeniach z pogranicza śmierci, tak zwanych NDE, po angielsku near Experiences Raymond Moody odniósł w 1975 roku znaczny sukces. W późniejszych latach wielokrotnie starał się go powtórzyć. Po publikacji pozycji, które nie spotkały się z dużym uznaniem skupił się na współdzielonych doświadczeniach śmierci SDE, po angielsku Short Death Experiences, które nie były w dostateczny sposób opisane w literaturze psychologicznej i parapsychologicznej. Dochodzi do nich, gdy ktoś oczekujący przy łożu śmierci bliskiej osoby doświadcza niewyjaśnionych odczuć. Niekiedy towarzyszy temu wrażenie przepływu energii, kiedy indziej dochodzi do obserwacji mglistej sylwetki podnoszącej się z nadłoża umierającego. Pojawiają się również doświadczenia poza cielesne, czyli OB, a także mentalne wizje związane z umierającym, często mające postać scen z życia, co przypomina nieco doznania ze śmierci klinicznej. Zjawiska te mogą wystąpić razem lub oddzielnie. Zgodnie z opinią Mudiego szczegółowa analiza relacji SD Pozwala wyróżnić 7 elementów tego zjawiska. Są to pozorna geometryczna zmiana, zawężenie lub poszerzenie przestrzeni, w której znajduje się świadek i umierający, wizje mistycznego światła, poczucie harmonii i pojawienie się łagodzącej muzyki, doznania typu OB, wizje wspólnych chwil, kontakt z supernaturalną przestrzenią oraz obserwacje mgły. Można poszerzyć to o inne doznania. Niekiedy świadkowie mówią o szoku energetycznym po kontakcie z umierającym, innym razem widzą tunel ze światłem na końcu. Moody prezentuje jednak wstępne badania, więc jest być może za wcześnie na tworzenie jakichkolwiek klasyfikacji. Bardzo ciekawym elementem SDE jest fakt, że doświadczają ich osoby z otoczenia umierającego, ludzie zdrowi pod względem psychicznym i fizycznym. Moody podkreśla, że stoi to w wyraźnej opozycji do NDE. Śmierci współdzielonej nie da się wyjaśnić czynnościami umierającego mózgu czy działaniem leków lub substancji psychoaktywnych, jak bywa w przypadku wizji ze śmierci klinicznej. W książce Glimpses of Eternity, czyli Rzut oka na wieczność, wydanej w 2010 roku, Moody analizuje 50 przypadków SDN zrelacjonowanych mu bezpośrednio przez świadków, choć tylko 41 z nich jest na tyle dokładnych, by można było poddać je analizie. W sześciu przypadkach czyli 15%, doświadczenie nastąpiło u więcej niż jednej osoby czuwającej przy śmierci. W pozostałych 35 incydentach, 85%, doznała go tylko jedna osoba. Jeśli chodzi o podział według płci, świadkami 60% SDE były kobiety, zaś w pozostałej części mężczyźni. Ciekawy charakter mają natomiast związki między umierającymi a osobami, które doświadczyły SDE. W 60% przypadków były to bliskie relacje rodzinne: rodzic, rodzice, dzieci lub rodzeństwo. W innych przypadkach łączyły ich inne stopnie pokrewieństwa, powinowactwa bądź stosunki formalno-społeczne, na przykład lekarz-pacjent. Mimo w miarę niewielkiej liczby przypadków zebranych przez Moody'ego, udało mu się dość dokładnie ustalić przyczynę śmierci osób, w obecności których nastąpiło SDE. 26 zgonów, 81% nastąpiło w wyniku chorób, zaś tylko 6 było przypadkami śmierci nagłej, niespodziewanej. O 9 przypadkach brak dokładniejszych informacji. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób odnosi się do, do innych zjawisk natury nadprzyrodzonej, od telepatycznych komunikatów o śmierci bliskiej osoby po spotkanie ze zjawami, należy przyjrzeć się okolicznościom, w jakich dochodziło do SDE. Z relacji wynika, że zjawisk tych doświadczali ludzie długo czu... W otoczeniu osób chorych. Najczęściej doznania pojawiały się w okresie nocy, prawdopodobnie w okresie zmęczenia i senności. Wydaje się, że najbardziej jasne i świadome wizje towarzyszyły nagłym zgonom, podczas gdy w przypadku śmierci oczekiwanej świadek odczuwał częściej niezidentyfikowane stany, miał wizję zaświatów lub scen z życia. Choć młody nie rozpisuje się na temat tych różnic, są one bardzo ciekawe i mogą zawierać klucz do całego zjawiska. Po opisie głównych cech SDE, mudy przechodzi do wyliczania historycznych przypadków podobnego kalibru, a dokładniej mówiąc do spotkań ze zjawami pośmiertnymi i kryzysowymi. Zjawami kryzysowymi nazywa się przypadki, w których świadek widzi sylwetkę bliskiej sobie osoby, gdy ta umiera lub już nie żyje. Zgodnie z jego opinią rodzajem współdzielonej śmierci jest również anomalne przeczucie, iż umiera ktoś bliski lub znajomy. Wydaje się to jednak nieodpowiednie porównanie. SDE od spraw kryzysowych różni odległość dzieląca widzącą je osobę od umierającego. Różnica zawiera się również w charakterze śmierci. Jak zauważono, SDE występuje głównie w przypadkach ludzi schorowanych, podczas gdy zjawy kryzysowe pojawiają się w przypadku zgonów nagłych. SDE od innych zjawisk natury nadprzyrodzonej wyróżnia jednak to, że pojawiają się w nim wizje zaświatów, czy nawet film z życia. Istnieje też jeszcze jedno podobne do niego zjawisko nazywane wizjami złoża śmierci, po angielsku deathbed visions, jednak w nim wbrew temu co twierdzi Moody, para psychicznych doświadczeń nie doznają osoby zdrowe asystujące przy umierających. Mimo to próba przeanalizowania przez Moody'ego historycznych przypadków może dać ciekawe owoce. Pierwszym źródłem tego typu doniesień mogą okazać się żurnale spirytystyczne z XIX i początku XX wieku, gdzie często drukowano relacje Czytelników. Możliwe, że opowieści o SDE kryją się również w archiwach badaczy zjawisk paranormalnych. Młody uznaje SDE za realne przypadki kontaktu z zaświatami. Jak wierzy, mają one wymiar nadprzyrodzony i powinny być rozpatrywane jako prawdziwe historie, bardziej wiarygodne od NDE, ponieważ dotyczące osób zdrowych. Wydaje się to jednak pewną przesadą. Jeśli przeżycia śmierci współdzielonej rzeczywiście stanowią realne doznania, powinny być równie częste co do doświadczenia ze śmierci klinicznej, ponieważ w tych przypadkach świadkowie czuwali przy łóżku umierających bądź osób Ich opowieści zawierają w sobie duży ładunek psychologiczny. Deprywacja snu, zmiany percepcyjne występujące nocą, zmęczenie i zły nastrój mogą przyczyniać się do powstawania różnego rodzaju odczuć. SDE mają jednak znaczny wpływ na świadków i często prowadzą do zmian związanych z ich postawą odnośnie życia po życiu. Wywoływanie zmian w psychice, tak zwany efekt transformacji i inne interesujące aspekty powinny szczególnie interesować psychologów, i parapsychologów. Psychologia może wyjaśnić mechanizm powstawania SDE i wpływ, jaki zjawisko to wywiera na człowieka. Z kolei druga dziedzina powinna zgłębiać to, jaki wpływ mają na jego występowanie przekonanie świadka i to, czy ludzie przechodzą przez SDE wielokrotnie, czy jedynie podczas pierwszego kontaktu z umieraniem. Moodiemu można być wdzięcznym za to, że zwrócił uwagę na nowe zjawisko, które, choć pewnie nie zyska tak wielkiej uwagi jak NDE, pozostaje otwarte na badania, które pozwolą ustalić, jakie jest źródło SDE i czemu przytrafia się ono niektórym osobom. Autor Massimo Biondi Źródło Earth Science Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios. Massimo Biondi jest dziennikarzem, pisarzem naukowym i dyrektorem gestioni e servizi editoriali. W badania nad parapsychologią zaangażowany jest od lat 70. Jest autorem książki Tavoli e Medium poświęconej historii spirytyzmu w XX-wiecznych Włoszech, a także La Ricerca Psychica, Mysterioze presenze oraz współautorem Parapsychologia. Obecnie jest on redaktorem magazynu Quaderni di Parapsychologia.